To są informacje Polskiego Radia 24. Kto za, kto przeciw? Na początek pytania o komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Donald Trump przedłuża rozejm z Iranem. Iran wciąż milczy w tej sprawie. Nie tylko Louvre. Kolejne paryskie muzeum ogłasza alarm. Chodzi o katastrofalny stan budynków. Minęła ósma. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. El 2023 fue co i co wiedział w sprawie Zonda Krypto? Takie pytania stawia marszałek Sejmu. To reakcja na kłopoty finansowe największej w Polsce giełdy kryptowalut. Według portalu money.pl klienci, którzy zainwestowali pieniądze w kryptowaluty, nie mogą teraz ich odzyskać. Ta sprawa to materiał na komisję śledczą, uważa Włodzimierz Czarzasty. Przecież dane dotyczące Zonda Krypto i tego, że ta firma jest w fatalnym stanie, są znane od dwóch czy trzech miesięcy. W związku z tym komu zależało na tym, żeby nie doprowadzić do ustawy, która może ostrzec Polaków? Politycy w sprawie propozycji Marszałka Sejmu są podzieleni za powołaniem Komisji Śledczej. Jest wicema minister cyfryzacji Rafał Rosiński z PSL-u. Mówił o tym w naszym studiu. Przyglądając się temu dokładnie, może poziom porównywalny do afery Amber Gold. No, wiele osób wynika z tych doniesień, między innymi medialnych i z informacji, zostało oszukanych. Z tego, co premier Tusk powiedział, no, to prawie 30 tysięcy osób na kwotę 350 milionów złotych, więc to jest ogromna skala. Ostrożniej wypowiadają się inni koalicjanci. Ryszard Petru z klubu Centrum uważa, że sprawę najpierw muszą zbadać odpowiednie służby. Przypomnijmy, śledztwo w sprawie. Zonda Krypto wszczęła już prokuratura. Szczegóły na Polskie Radio 24.pl. Teraz minuta ciszy przed szpitalami powiatowymi. To kolejna odsłona czarnego tygodnia, czyli protestu przeciwko pogarszającej się sytuacji finansowej służby zdrowia. Wiele szpitali wciąż czeka na pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia za ubiegłoroczne nadwykonania. W takiej sytuacji jest między innymi, Sosnowiecki Szpital Miejski. Trudno sobie wyobrazić, że w momencie, gdy kończy się kontrakt, pacjenci będą pozostawać przed szpitalem. Do tego dopuścić nie chcemy i na razie nawet przez głowę na nie przychodzi myśl, że mamy ograniczyć liczbę przyjmowanych pacjentów. Trzeba bardzo mocno się zastanowić, bo wydajemy miliardy złotych na zakup sprzętu wojskowego, ale nie będzie miał to tych czołgów przysłowiowych obsługiwać, bo po prostu nie będzie mieć zdrowego, sprawnego społeczeństwa. Mówił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Minuta ciszy przed szpitalami zaplanowana jest na 11.45. Czarny tydzień nie ma wpływu na pracę szpitali. Lekarze i pielęgniarki nie odejdą od łóżek pacjentów. Rozejm przedłużony. Chodzi o porozumienie o zawieszeniu broni w wojnie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To jednostronna decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa. Wciąż nie ma odpowiedzi ze strony Iranu. Jednocześnie Biały Dom odwołał udział wiceprezydenta J.D. Vansa w negocjacjach zaplanowanych w Pakistanie. To po tym jak Teheran postawił Amerykanom wstępne warunki prowadzenia rozmów. Będą politycy, przedstawiciele świata biznesu, czy nauki, a także samorządowcy i dziennikarze. W Katowicach rozpoczyna się trzydniowy Europejski Kongres Gospodarczy. Hasło przewodnie EKG w tym roku to siła dialogu, podkreśla prezes grupy i inicjator kongresu Wojciech Kuśpik. Po prostu tu warto przyjeżdżać, bo tu są dobre rozmowy, tu są rozmowy, z których wychodzą też konkretne potem projekty biznesowe. Organizatorzy spodziewają się ponad 15 tysięcy gości stacjonarnych. Polskie Radio jest patronem tego wydarzenia. Wydarzenia uznawanego za jedno z największych tego typu w Europie Środkowej. Na koniec Francja i kolejne muzeum w kryzysie. Po żena na alarm bije dyrekcja Muzeum Historii Naturalnej. Jedna z najważniejszych instytucji naukowych i muzealnych Francji. Placówka informuje o katastrofalnym stanie swoich budynków. Z Paryża Stefan Folzer dyrektor muzeum ostrzegł na łamach Le Monde, że bez pilnych inwestycji zniszczenia mogą okazać się nieodwracalne. W budynkach pojawiają się pęknięcia ścian, odpadają fragmenty dachów i elewacji, a część zbiorów została pokryta pleśnią. Z powodu zagrożenia od kilku lat zamknięty jest pawilon gadów, uznawany za jeden z symboli placówki. Problemy dotykają również pracowników. Naukowcy skarżą się na trudne warunki pracy, a w niektórych laboratoriach temperatura dochodzi nawet do 48 stopni Celsjusza. Według szacunków aż 3 czwarte zabudowań wymaga remontu. Koszt prac szacowany jest na ponad miliard euro. Jednak muzeum nie dysponuje takimi środkami i apeluje o pomoc do rządu. Ten z kolei planuje już przeznaczyć podobną kwotę na modernizację Luwru. Stefan Folzer, Polskie Radio. Przypomnijmy, Luwr od miesięcy zmaga się z awariami i kłopotami technicznymi, a także z kryzysem wizerunkowym po zeszłorocznym włamaniu. To były informacje Polskiego Radia 24. Za oknami w Warszawie dużo błękitu nieba i tak jest niemal w całym kraju. Miejscami pojawią się dziś chmury, ale deszczu nie przyniosą. Temperatura bez większych zmian od 11 do 14 stopni. Cieplej na zachodzie i północy, tam gdzieś miejscami 17. Przypominamy jeszcze o porywistym wietrze. W górach to porywy do 60 km na godzinę. W Radio 24. Dzień dobry. Już 8.06 na zegarach w całym kraju. Trwa środowy poranek w Polskim Radiu 24. Przed nami 22 dzień kwietnia. 112 dzień 2026 roku. I jeszcze trochę liczebników będzie. Słońce wzeszło o 5.25, zajdzie o 19.45, więc dzień trwa 14 godzin i 20 minut. Już bez liczebników same słowa, imieniny obchodzą Gaja, Kaja, Leon, Leonia, Łukasz i Teodor. Najlepsze życzenia Państwu składamy i Zapraszamy na drugą polityczną rozmowę poranka. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Do pana posła Kamila wnuka z Polski 2050 już dzwonią z wrażenia, że jest pan gościem polskiego radia 24. Dzień dobry panie pośle. Tak, nie jestem w samolocie, ale zdążyłem włączyć w ostatniej chwili tryb samolotowy. Witam serdecznie Państwa w ten środowy poranek. Dzisiaj to jest światowy dzień ziemi. No i też do tych imieni dołączam, przepraszam za prawa, te urodziny mojej żony. Proszę bardzo, przesyłamy życzenia dla, dla żony. Wszystkiego dobrego pani życzymy. Ehm, no dobrze, to teraz mi trudno przejść tego od razu do wątków politycznych, ale czuje pan potrzebę powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto? Czy organy państwa nie radzą sobie z wyjaśnieniem tej sprawy? Znaczy, no mamy dwa tematy. No jeżeli chodzi o zonda krypto, to przede wszystkim pierwszy raz w historii naszego państwa jeżeli chodzi o kryptowaluty. Mamy aferę i to dużą aferę. Jaka to jest skala, to się dopiero tak naprawdę za jakiś czas pewnie dowiemy, ale poza tym, że zostali oszukani no, prawdopodobnie kilka tysięcy Polaków, no to tutaj jest udział bardzo wielu partii politycznych, wielu mediów, no, także sportowców. To się okazuje wśród tych Prawdopodobnie największych ofiar, jeżeli tutaj dojdzie do niewypłacalności tej firmy, no to będą nasi sportowcy, którzy no zamiast nagród dostali, jak się okazuje, prawdopodobnie czeki bez pokrycia. Ale to nadal wracam, wracam do swojego pytania, to to i są powody do powołania komisji śledczej? Co to za pomysł Włodzimierza tego? Znaczy szczerze powiedziawszy, ta kwestia wymaga na pewno wyjaśnienia i to wyjaśnienia nie tylko tych pod kątem właśnie tych osób oszukanych, ale pod, pod, także pod, pod kątem, kto w tym brał udział i jaki wpływ miał choćby pod kątem niepodjęcia ustawy tak naprawdę regulującej rynek kryptowalut, bo jeżeli chodzi o kryptoaktywa, no to w Polsce dzisiaj nie ma żadnej regulacji. No i pośrednio jest to na pewno przyczyną tego, że, że takie firmy mogły w taki sposób, a nie inny funkcjonować na polskim rynku. No i, no i tutaj, no jak wiemy, toczyła się ogromna dyskusja w tym temacie już wcześniej w polskim Sejmie. Było nawet posiedzenie niejawne, gdzie też wiele informacji no też powiązanych z tym, o czym teraz mówimy, padło, były różnego rodzaju oskarżenia polityczne. To sprawę należy wyjaśnić także pod kątem politycznym, być może Komisja Śledcza byłaby dobrym rozwiązaniem. Być może. Czyli... Znaczy... Nie, nie, nie, ja tutaj się nie czepiam tego sformułowania być może, tylko wręcz przeciwnie, że myślałem po wypowiedzi wczoraj Marszałka Szymona Hołowni, że Polska 2050 powie stanowcze nie. Znaczy nie, no tak, tak, tak jak, jak panie redaktorze mówię, że y, to nie jest temat zero jedynkowy, sprawę trzeba na pewno wyjaśnić, y, na pewno głównym organem, który powinien się tym zająć jest y, polska prokuratura i organy ścigania, natomiast no, no, trzeba się zastanowić y, też po, po, pod kątem tego wątku politycznego, y, jaki ma wpływ na, na to, to, co się wydarzyło. Hmm, tylko zastanawiam się, no bo ustawa o kryptowalutach, ustawą o kryptowalutach, natomiast... No chyba są też instytucje państwa, które mogły wykryć to, że to prawdopodobnie jest piramida finansowa. Myślę na przykład o prokuraturze. Waldemar Żurek nawet wczoraj się krytycznie wypowiadał na temat działań prokuratury, no którą sam dowodzi. Znaczy no, no zgadza się, no... Państwo przede wszystkim, znaczy obywatele mają, mają prawo wymagać od e, państwa bezpieczeństwa, no potem mamy różnego rodzaju służby e, powołane, żeby dbały o, o nasz interes, no, e, mają określone swoje zadania, tak? Tutaj mówimy nie tylko o prokuraturze, tak, ale także od, od służb no, zajmujących się, no, takimi dużymi firmami, gdzie są ogromne powiązania finansowe, e, no i nie są to polskie firmy, tylko funkcjonują na polskim rynku i to, i to jeszcze na tej części rynku, która jest nie z, e, w polskim prawie, czyli to jest, dodatkowe zagrożenie, także z automatu powinna się pojawić czerwona lampka. Zwłaszcza, że choćby po debacie sejmowej o kryptoaktywach było widać, że nawet parlamentarzyści nie do końca wiedzą o czym mówią, a co za tym idzie zwykli obywatele polscy, którzy niekoniecznie mogą się interesować rynkiem kryptoaktywów, no ale mogą się też zainteresować tym, że jest tutaj propozycja, wydawałoby się łatwiejszego dojścia szybszego do, do, do, do jakichś pozyskania środków finansowych no i ogromnej ilości lekam, choćby przez no, polskie związki sportowe, polskie związki. To polski jest Związek niepodważalne. Odpilski. To jest niepodważalne. To, że wykorzystano sportowców i to, że Zonda Krypto zrobiła z Polskiego Komitetu Olimpijskiego jakąś, e, e, jakąś instytucję, która dawała jej rękojmie zaufania i także no w pewien sposób e, te rękojmie zaufania przekładała na potencjalnych klientów. To jest bezdyskusyjne. Natomiast zastanawiam się. Wczoraj Waldemar Żurek mówił w TVP Info. Mam wiedzę pytany o to, czy Zonda Krypto powstała za rosyjskie pieniądze. Mam wiedzę na ten temat, ale nie mogę powiedzieć. Jestem prokuratorem generalnym, także proszę mnie zrozumieć i zwolnić z odpowiedzi. Premier Tusk na tym niejawnym posiedzeniu Sejmu też alarmował o, o, o tym w jaki sposób powstała zonda krypto. No i tak sobie myślę i co? I państwo polskie nic nie zrobiło. Rząd i prokuratura miała wiedzę co najmniej od kilku dobrych miesięcy, że za tą sprawą kryją się albo ruskie pieniądze, albo ruskie interesy. No i co? Znaczy na pewno to, co się wydarzyło w Polsce już nie mówię wcześniej, ale od grudnia do, do teraz, czyli niemalże pół roku, to trzeba wyjaśnić. No ja liczę na to, że to państwo rządzą. Że przede wszystkim pan, pan minister sprawiedliwości no, podjął już na pewno odpowiednie kroki. No i że w najbliższym czasie dowiemy się o całym harmonogramie działań podjętych przez państwo w tym zakresie. Ale czy uważa pan, że działania państwa w tym zakresie były wystarczające? Bo ja też nie słyszałem na przykład komunikatu prokuratury stanowczego. Ludzie uważajcie, ta firma prawdopodobnie powstała w wyniku przestępstwa i grozi nie daje rękojmi no właśnie bezpieczeństwa inwestycji środków e, nie panie redaktorze uważam że e, no według... Takich oficjalnych danych, które było, że zdecydowanie za mało zrobiliśmy jako, jako państwo w tym zakresie. No i trzeba to sytuację naprawić. Nie wiemy, jaka jest skala tak naprawdę, no bo oficjalnie no obecny prezes Zonda Krypto twierdzi nadal, że wszystko jest okej. Okay, że ja jestem w stanie, sobie, jest ja jestem w stanie tak? sobie wyobrazić, że mimo działań PKO-lu, czy nawet mimo wet prezydenta Nawrockiego, państwo polskie mogło zrobić więcej, żeby uchronić część ludzi przed inwestowaniem w te kryptogiełdy. Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, formalnie e, nadal ta, ta firma, spółka funkcjonuje i to nie jest tak, że temat się zakończył. E, oświadczenia, które, które wydaje, wydaje ta spółka no, no nadal uwaga jest wypłacalna, tylko że to, to, to, to co ktoś Jasne. mówi, a to, co się dzieje naprawdę to są dwie różne rzeczy. E, państwo też nie może tak do końca e, bez jasnych, kierownych informacji, których ja też nie posiadam, żeby była jasność, bo to są, e, po, poza tą wiedzą, którą mamy właśnie Przekazana przez pana premiera, czy przez pana ministra dużo więcej informacji, ja także nie posiadam, bo nie mam do nich dostępu, yy, no to nie można od tak też wchodzić do jakiejś firmy i ją po prostu Jasne. zamykać. i rzucać bezpodstawnie oskarżenia, ja się z panem zgadzam. Natomiast mam wrażenie, że większy akcent był położony na polityczność tej sprawy, to znaczy na zarzuty wobec Karola Nawrockiego, niż na, niż na przestrzeganie klientów dlatego, przed dlatego mam wątpliwości, czy Komisja Śledcza Wam że tę sprawę trzeba wyjaśnić. Wam że w pierwszej kolejności prokuratura, jeżeli chodzi o Komisję Śledczą, być może jest to dobre rozwiązanie, ale w pierwszej kolejności trzeba zająć się poszkodowanymi ludźmi, a w drugiej kolejności trzeba się zastanowić, jaki w tym był udział polityków i czy realnie y, ktoś wpływał na ich decyzje podejmowane a przez W której głosowanie. kolejności trzeba uregulować kwestie kryptoaktywów, kryptogiełd? Znaczy, przede wszystkim. Ja, ja nie, nie, nie czepiam się, że teraz w zerowej kolejności, tylko to też trzeba zrobić. Pytanie: jak i kiedy? A czy nie, no to, to jest bardzo proste, akurat czy proste. No, pro, proste pod kątem dogadania się. Dlatego, że Polska 2050 już dawno złożyła projekt poselski w momencie, gdy projekt, po projekcie rządowym, bo popieraliśmy projekt rządowy, uważaliśmy, że trzeba go wprowadzić jak najszybciej, ale ponieważ prezydent zawetował, ja nawet osobiście byłem na spotkaniu z innym naszym przedstawicielem u pana prezydenta rozmawialiśmy. Ja byłem z posłem Romowiczem, bo okay. były takie spotkania, prezydia klubu chodziły do pana prezydenta. Omawiać. Projekty ustaw, które były złożone przez dane poszczególne kluby parlamentarne. Tak, to było wtedy, co prezydent zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów. chyba? E, zgadza się. Wtedy byli, z tego co pamiętam, wszyscy chyba poza lewicą i koalicją obywatelską. Tak, tak, wzywani tam co, co godzinę chyba były te e, Tak, ale akurat ja oceniam, że by to było bardzo dobre spotkanie, okay. dlatego że no, prezydent. My przedstawiliśmy szczegółowo nasze projekty poselskie, prezydent powiedział, które, które popiera, a których na pewno nie poprze. Merytorycznie omawialiśmy zalety, z niektórymi się pan prezydent nawet zgodził, i to było dobre spotkanie. Natomiast powiedział wtedy wyraźnie, że jeżeli ta ustawa o kryptoaktywach by wyglądałaby trochę inaczej, no to ja mógłby poprzeć taką ustawę. Ale mówił w jakim kierunku, mówił konkretnie, co miał. Tak, by wyglądać w tej kon konkretnie. Inaczej. No i powiem szczerze, że to jest dosyć spójne z projektem naszym poselskim, który był już wcześniej złożony, przed tym spotkaniem mhm. u pana prezydenta. I on nadal jest w Sejmie. Ona nadal jest w Sejmie. No i tutaj rozmawiamy na ten temat. Liczę na to, że w najbliższym czasie uda się ten projekt e... Rozmawiać się z kim? Z prezydentem czy z rządem? Z rządem, rozmawiamy z rządem bo, bo Minister Domański twierdzi, że w resorcie finansów powstaje Inny projekt Nie wiem co powstaje w resorcie finansów Natomiast wiem, że że Przewodniczący naszego klubu Paweł Szlice rozmawiał z przedstawicielem rządu e, ministrem Berkiem e, i wstępnie e, no, jest informacja, że ten projekt ma się w na najbliższym czasie pojawić w Sejmie. E, mi nie zależy, czy to będzie projekt Polski 2050 czy rządowy. Zależy nam bardziej na tym, żeby pojawił się projekt, który będzie szybko e, legislacyjnie e, przygotowany i podpisany przez pana prezydenta, no bo niestety proces legislacyjny nie kończy się na Sejmie i Senacie, tylko na prezydencie RP. No, jeżeli się nie dogadamy wszyscy, no to nie będziemy mieli żadnej legislacji i takie firmy jak Zonda Krypto będą mogły nadal w taki, a nie inny sposób, sposób funkcjonować na polskim rynku. Czarny protest, Czarny Tydzień rozpoczyna się w ochronie zdrowia ze względu na to, że Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ograniczenia w finansowaniu gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, a także obciął nielimitowane świadczenia na, specje, na poradnie specjalistyczne oraz będą jeszcze cięcia w operacjach na zaćmę. Tak, panie redaktorze. Ja w poniedziałek, ja jestem z Sosnowca, w poniedziałek byłem u siebie w mieście. Otwieraliśmy tutaj nowe, odebrane, no specjalistyczny sprzęt za ponad 7 milionów złotych, które Udało się z tego programu obrony cywilnej e, zakupić dla e, miejskiego szpitala w Sosnowcu. Rozmawiałem z dyrekcją szpitala, rozmawiałem z panem prezydentem. Zresztą też nawet chyba informacja dzisiaj w Radzie była e, akurat z mojego Sosnowca, gdzie no, Sosnowiec e, no, już wyszedł po nas NFZ, no i mimo to realizuje zabiegi, na które tak naprawdę nie ma środków. E, Zadrożają fundusze coraz bardziej. Tak, ale no, no i to jest tu, niestety tutaj pytanie. No co zrobić, tak? No, ja wychodzę z założenia, że Ej, no jednak... to jest chyba do państwa pytanie, do klasy rządzącej, co zrobić, co po trzech latach waszych rządów zrobiliście i co chcecie zrobić, żeby takich cięć nie było? Chyba, że to jest pomysł na to, jak uzdrowić służbę zdrowia, żeby ciąć. Nie, to nie jest pomysł, jak uzdrowić służbę Widzi zdrowia. Widzi pan inny? Panie redaktorze. Widzi pan inny pomysł niż cięcia służby panu, zdrowia? Już panu odpowiadam. Przede wszystkim, ja nie jestem specjalistą od ochrony ja, ja zdrowia. Wiem. Możemy fachowo porozmawiać ja o, o mieszkalnictwie. Na tym się znam i tutaj pisałem projekty i możemy tutaj szczegółowo wejść w jakieś szczegóły. Natomiast jak chodzi o ochronę zdrowia, jako y, osoba odpowiedzialna także za budżet państwa, to jedyne, co mogę zrobić, no to tak jak pan powiedział, dołożyć środków finansowych no i my przegłosowaliśmy. Ale już nie działa. Tak, no przegłosowaliśmy największy w historii budżet na ochronę zdrowia. I co z tego? Ponad 230 dwie, miliardów złotych w tym roku jest w budżecie na ochronę zdrowia. Ale dokładnie, panie redaktorze, i co z tego? Bo i tak brakuje. I mało tego, już na starcie, w momencie, kiedy e, weźmy ten budżet e, przygotowywali, gdzie jest najwięcej środków na ochronę zdrowia, okazuje się, że już wtedy było wiadomo, że na NFZ brakuje środków. Także i. Tak jak pan powiedział, to nie jest kwestia e, dokładania środków finansowych, tylko e, in, innej być może realizacji e, tych zadań. Panie pośle, ale ja czasem mam takie wrażenie, pan wybaczy, że to na pana trafiło, no ale mam czasem takie wrażenie, że, że w 23 roku, 15 października nastąpiła jakaś tabula rasa. Co wy nie mieliście żadnych pomysłów jak szliście do władzy? Y, jasne, że, że każda partia polityczna ma, ma swój program wyborczy, ma pomysły, tak samo, jak chodzi, pomysły na tak samo jak, jak chodzi o ochronę zdrowia. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to y, jak pan dobrze wie, pierwszą panią minister była pani Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast premier stwierdził, że od polityczni resort zdrowia i nie ma tam żadnych przedstawicieli Zgadza partii się. politycznych. I jest lepiej? Zgadza się. Pomysł rok temu w lipcu został wymieniony cały skład resortu zdrowia właśnie no. dlatego, że nie udało się zrealizować tego, co było zaplanowane. jak pan powiedział redaktor 15 października. Nie udało się tego zrealizować, trzeba nazwać rzeczy po imieniu. No to nie jest personalna wina jednej osoby, tylko cały, całego zespołu, który rzeczywiście no, no nie zrealizował tego, co chciał. Przyszła osoba spoza polityki z zewnątrz, która znana była z tego, że, że dobrze sobie poradziła z reformą resortu lokalnie na Pomorzu i miała opinię naprawdę dobrego menadżera ochrony zdrowia. I czy, czy, i czy to była dobra zmiana? Jest, jest niecały rok czasu no i na ten moment nie widać też efektów. Niestety, trzeba powiedzieć uczciwie do końca nie widać efektów tej pracy. Widać w poszczególnych mowy, yy, dziedzinach, ale tam gdzie jest największy problem, czyli NFZ, nadal problem nie jest rozwiązany. To może trzeba byłoby przekierować siły z odwołania, z chęci odwołania minister Henning-Kloski na odwołanie minister zdrowia? Yy, panie redaktorze, powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Yy, odwołanie minister to nie jest kwestia personalna, bo to zawsze jakiś zespół ludzi. Yy, minister tak naprawdę musi dobrać zespół dobrych menedżerów, którzy mają pomysł na realizację, no i też wszystkim środki finansowe na to muszą być w ramach yy, tego ministerstwa. Jeżeli chodzi o... Głośny głos w obronie Pauliny Henning-Kloski. Yy, nie wiem, czy w obronie Pauliny -Henikowski. bardziej mówimy teraz o, e, o ochronie zdrowia w Polsce, o temacie, który jest najtrudniejszy dzisiaj, jeżeli chodzi o Polskę. Tylko panie redaktorze, żeby była jasność. No, e, jakby pan przypomniał sobie, e, nawet tutaj w radiu, e, co było w roku, nie wiem, 23, 21, 18, 15, 7. E, no niestety ten temat w Polsce cały czas wraca. Są kwestie, w których sobie radzimy lepiej Na przykład kwestie gospodarcze, gdzie Polska Cały czas idzie do przodu i na tyle ja rozumiem pańskie argumenty, pani pośle Tylko też nie można rozłożyć rąk i powiedzieć Polska, Polska nie stworzyła Świetnego systemu nie, nie. ochrony ja zdrowia Ja nie powiedziałem Ja wiem, no ale z tego trochę jak słucham przy pana, czy innych przedstawicieli koalicji rządzącej To mam takie poczucie, że że nie ma ani pomysłu, ani, e, kon, ani tak na dobrą sprawę spójnej oceny tego, co się dzieje w Ministerstwie Zdrowia, ani też jako koalicjanci nie macie chyba żadnego wpływu na to, co się e, dzieje Panie w redaktorze, zdrowia. Polska za 2015 wyborów miała konkretne pomysły, jeżeli chodzi na reformę ochrony zdrowia, natomiast ostatecznie to nie my wzięliśmy odpowiedzialność za ten resort, nie okay. my się nim zajmowaliśmy. E, no dzisiaj nie mamy większego wpływu na to. E, jedyny wpływ, jaki mamy, to tak jak powiedziałem, no to pod kątem budżetowym, bo, bo tak jak wszyscy głosujemy na budżet. Natomiast to jest teraz odpowiedzialność, wziął na siebie pan. Pan premier osobiście powołując swojego ministra, mówiąc, że on bierze pełną odpowiedzialność, za tłumie fachowców, a nie nikogo z polityków, czyli z pomysłów politycznych. No i czekamy na efekty. Skutecznie pana premier, teraz zastanawiam się nad czasownikiem, przekonał, zaszantażował do tego, żeby jednak nie odwoływać minister Henik-Kloski? Panie redaktorze, no zgodnie z konstytucją każdy poseł ma wolny mandat. No i jak pan teraz swój mandy, wolny, wolny mandat wykorzysta? Ja też po pierwsze mam wolny mandat, po drugie no, moim szefem, a właściwie obecnie szefową, to jest Paulina, Heń... Jezu, Paulina, nie każdą Katarzyna Pełczyńska na Łęcz. A jeżeli chodzi o pana premiera, no, jest szefem rządu, ja nie jestem członkiem rządu. To jak pan zagłosuje? Już to... Mówiłem w innych mediach, panie Ale w tym medium pan tego nie mówił. Ale to nie powiem. Ja przede wszystkim jestem z Zagołymianu Mrowskiego. Przede wszystkim jestem z, też z okręgu gdzie jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Jest to bardzo ważny temat dla mnie, ale też dla tysięcy osób mieszkających na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. E, powstanie kopalni, cynku i ołowiu e, na Jurze tak naprawdę w Zawierciu i okolicach Zawiercia. Tam, gdzie mamy szagoli i tam, gdzie mamy piękne e, dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturalne. Jest... No, na biurku u pani minister ta jest decyzja o powstaniu źródeł strategicznych cynku i łowiu. Jeżeli pani minister podpisze e, tą decyzję, no to praktycznie zabija Jurek krakowsko częstochowską dla turystyki, bo ponieważ to jest już autostrada do tego, że powstała kopalnia, to po pierwsze, e, a po drugie to jest całkowicie zabicie lokalnej przedsiębiorczości, ponieważ jakiekolwiek decyzje, e, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, wszystko musi być zgoda. Nawet na budowę jednego bloku mieszkalnego Ministerstwo Klimatu i środowiska. No bo, no bo jakby to strategiczne, to tutaj nic tam nie można robić bez zgody ministerstwa. Na Dziękuję to, za ten wstęp, a teraz błędach. Na no to nie ma zgody całej społeczności e, Juryka kosko częstochowskiej na to nie ma mojej zgody. Jeżeli pani minister to podpisze, to zrobię wszystko, żeby nigdy nie była ministrem polskiego rządu. A myśli pan, że w tydzień podejmie decyzję? Ja mam nadzieję, że, że w najbliższym czasie podejmie decyzję. Jeżeli chodzi o moją partię, to więcej jest tych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, czy o program System Kaucejny. Zapytam najprościej, jak się da. Czy Polska 2050 poprze wniosek o odwołanie Pauliny henning z funkcji ministra klimatu? My yy, przede wszystkim stawiamy na rozmowę. Nie, nie, nie. Najprościej, jak się da. Czy Polska 2050 poprze wniosek o odwołanie Pauliny henning z funkcji minister klimatu? Tak czy nie? Potrzebuję zdania, żeby odpowiedzieć na to pytanie. W poniedziałek, na poniedziałek zaprosiliśmy, najbliższy poniedziałek zaprosiliśmy Panią Minister na rozmowę do naszej partii, żeby z parlamentarzystami wytłumaczyła, e, jaki jest pomysł na system kaucyjny, żeby zmienić na taki, na jaki się umawialiśmy w ramach naszej partii. Jak Pani Minister jeszcze była, przypomnijmy, z rekomendacji naszej partii, dzięki nas jest, została Panią Minister, no i przede wszystkim program Czyste powietrze, nawet nie mówimy o tym wejściu CBA teraz, tylko mamy dużo więcej jakichś tam pytań i, i zastrzeżeń. Chcielibyśmy je wyjaśnić. A jeżeli chodzi o mnie, to już wyraziłem się jasno. Jeżeli pani minister podpisze, to na pewno ją nigdy nie podpisze. na pewno będę przeciwko. Ale ja, no ja nie chcę z uporem maniaka, ale nie odpowiedział pan na moje pytanie. No dobrze, to bo nie jest podjęta decyzja, pani redaktorze. Czekamy na spotkanie z naprawdę, z naprawdę Naprawdę serio uzależniać od tego, co usłyszycie od, od waszej partyjnej koleżanki. Przecież pięć miesięcy temu Paulina Henikloska była dobrym ministrem, bo była waszym ministrem, a teraz jest złym ministrem, bo nie jest eee, już waszym ministrem. Zaskoczę panie. Nie, nie, nie. To nie jest decyzja personalna. Powiem panu, jak wchodzi pani minister, Paulina Henning-Kloska byłaby naszym ministrem nadal e, i by był wniosek o w oto nieufności dla mnie. To bronilibyście jej jak lewicy. To byłaby ta sama dyskusja, tylko że nie byłaby publiczna, bo my byśmy nie robili tego, tak jak pani minister robi wszystko publicznie, tylko byśmy zrobili to wewnętrznie na spotkaniu naszym partyjnym i być może byśmy wycofali rekomendacje i dali inną osobę na to miejsce. Dobrze. To na koniec jeszcze zapytam, jak jesteśmy przy konfliktach o konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Dwie minuty nam pozostały. Czy państwo w Polsce 2050 z przychylnością patrzą na taką procentrową Informacje Mateusza Morawieckiego? E, tak, panie redaktorze, jak mówię, mówią, nasi byli posłowie z Polski 2050. E, już jesteśmy dogadani, tworzymy nową partię. E, Ale ja i... bez kpiny pytam, no bo, no bo widzę jakieś być może wspólne punkty programowe. E, jak wygląda sytuacja w Polsce? E, mamy Lewicę, po lewej stronie mamy koalicję wołaczerską. E, mamy Prawo i Sprawiedliwość, no na, na, na a, prawo... na koalicję gdzie pan umieścił? Po lewej? Po lewej. E, okay. na, pra, na prawo od prawa Sprawiedliwości mamy dwie konfederacje. Ma, mamy jedną konfederację taką antyukraińską, a drugą mamy już ja, jasno prorosyjską. E, no i w środku było wcześniej, trzecia droga była w Polsce w środku, czyli Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzisiaj Obiektywnie mamy niższe poparcie, niż mieliśmy w momencie wyborów. No i trochę się robi luka. No i ja myślę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość sobie, Pan Morawiecki sobie wymyślił, że, że to lukę uzupełni, że wejdzie sobie w to miejsce. No ale jeżeli coś jest szczere i naturalne, to jest szansa. A jeżeli coś jest takie udawane, to moim zdaniem nie ma szans, no Prawo i Sprawiedliwość też ma teraz dużo słabsze sondaże niż, niż miało wcześniej. Mówią się decydować Albo chcą iść bardziej na centrum, no i dać sobie jako lidera e, Morawieckiego, albo chcą skręcić na prawo odzyskać wyborców od Brauna i zostawić czarnka. To jest decyzja ich. E, ja myślę, że nikt nie lubi, jak ktoś udaje kogoś innego niż jest. Mm -hmm. o podjąć decyzję czy chcą, bo o ile światopoglądowo to, to może być spójne. O tyle gospodarczo, no to muszą być socjalni czy liberalni. to sam zasugerował, że będziecie z Morawieckim walczyć o ten sam elektorat. Nie będziemy walczyć, no bo Morawiecki chyba już hołdleny złożył Kaczyńskiemu i ja myślę, że temat jest nieaktualny. <grym> Zobaczymy. Nie byłbym tego taki wcale pewien. Kamil Wnuk, Polska 2050. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia panu życzę. Dziękuję, życzę wszystkim. Miłego dnia. Udanej środy. 8.30 już za chwilę. Informacje Łukasz Jakubowski. 24 pytania. Rozmowa polityczna.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 Jest 8.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zonda Krypto to materiał na komisję śledczą, tak mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Mieszczarzasty, Jego pomysł budzi mieszane uczucia wewnątrz koalicji rządowej. Zwolennikiem pomysłu marszałka Sejmu jest nasz poranny gość, wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Warto by było rozważyć i powołać taką komisję śledczą, bo tyle nieprawidłowości, z którą mamy związane, jeżeli chodzi o tę giełdę, jest to przyglądają się temu dokładnie poziom porównywalny do afery Amberdolce'a. Szef klubu Centrum, poseł klubu Centrum Ryszard Petru uważa, że na komisję śledczą jest za wcześnie. Najpierw trzeba dać szansę wykazać się służbom, mówił Petru. Najpierw działania służb i prokuratury, a potem jeśli okaże się, że nie możemy tego wyjaśnić, to dopiero wtedy potrzebna jest komisja śledcza. Uważam jednak, że o tego są służby państwowe.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 Irański okręt ostrzelał kontenerowiec. Stało się to 15 mil na północny wschód od Omanu. Mostek jednostki jest poważnie uszkodzony. Nie doszło jednak do pożaru ani skażenia środowiska. Nie ma też poszkodowanych. Centrum Brytyjskich Morskich Operacji Handlowych zostało poinformowane o zdarzeniu przez kapitana kontenerowca. Okręt Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zbliżył się do jednostki, a następnie ją ostrzelał. Dziś spodziewana jest zgoda na unijną pożyczkę dla Ukrainy. Chodzi o 90 mil euro. Węgry, które od kilku miesięcy ją blokowały, teraz zdecydowały się znieść weto. Decyzja ma zapaść na spotkaniu ambasadorów państw wspólnot w Brukseli. Zgoda Budapesztu zbiega się w czasie z naprawieniem przez Kijów rurociągu przyjaźni uszkodzonego pod koniec stycznia podczas rosyjskich ataków i wznowieniem tranzytu ropy na Węgry. Ukraina ma wznowić przez ropy po południu.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 W całym kraju bez deszczu, z niewielkimi zachmurzeniami i z naprawdę miłą temperaturą. 17 stopni wskażą termometry na zachodzie, 15 stopni mniej więcej w centrum, najchłodniej na wschodzie i na południu, tam od 11 do 13 stopni. Ostatnie pół godziny poranka poświęcimy oczywiście na analizę.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 niezwykle mi miło powitać w studiu doktora Andrzeja Anusza, politologa. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam. Dawno o poranku się tu nie słyszeliśmy tak i nie jest. widzieliśmy. Bardzo mi miło. Nie będę też, mnie jest bardzo miło, bo otrzymałem od pana doktora książkę Osobista Historia Porozumienia Centrum U Źródeł Prawa i Sprawiedliwości. Pan doktor Andrzej Anusz jest autorem no tego bardzo dużego, grubego opracowania o początkach Prawa i Sprawiedliwości właśnie. Zapytam pana przewrotnie, czy jak pan teraz obserwuje to, co dzieje się w partii Jarosława Kaczyńskiego? To ma pan wrażenie, że pisze się ostatni rozdział tej partii? Znaczy mam wrażenie, że to jest moment bardzo przełomowy i bym powiedział w pewnym momencie krytyczny Prawa i Sprawiedliwości i mam takie poczucie, że w kategoriach psychologicznych mam takie swoiste derżawi, polegające na tym, że kiedyś podobny konflikt też osobiście z bardzo bliska obserwowałem. To był konflikt między wtedy liderem porozumienia Centrum i premierem wywodzącym się z porozumienia Centrum Janem Olszewskim i po utracie władzy była bardzo podobna sytuacja tak jak teraz, w sensie psychologicznym bo oczywiście historia jest inna, ale, ale pewne mechanizmy są moim zdaniem bardzo takie same jak wtedy. Eee, tak jak teraz te napięcie między Jarosławem Kaczyńskim a, a, a Mateuszem Morawieckim. Wtedy się to skończyło Bardzo dramatycznie Dlatego, że Jarosław Kaczyński I Jan Olszewski się rozeszli Był rozłam I tak naprawdę na ładnych parę lat z takiej, pod, takiej dużej polityki Jarosław Kaczyński no, był na marginesie mhm. tej polityki i Jan Olszewski również. I myślę, że teraz yy, Kaczyński na pewno, jestem przekonany, on przypomniał sobie te pewne mechanizmy. I w związku z tym myślę, że to, że próbu, próbuje mimo wszystko skleić ten, ten podział, no bo to jest pewien podział, konflikt, między innymi wynika z jego doświadczeń sprzed no, właśnie tych, no, Ponad 20... Czyli pan 30, 30 Ponad 30 lat. Boi się wyrzucić Mateusza Morawieckiego? Boi się, że wpadnie w niebyt polityczny? Znaczy ja myślę, że tak jak w tej książce zresztą piszę, że taką podstawową zasadą Jarosława Kaczyńskiego w polityce jest, jest zasada, że partia jest najważniejsza. To znaczy on uważa, że musi zachować kontrolę nad partią, musi pilnować tych różnych nurtów grup, żeby, żeby no, zachować pewną równowagę, ale partia jest najważniejsza, bo to jest wehikuł, to jest narzędzie do z jednej strony walki o władzę, ale z drugiej strony jak się jest w opozycji, to też trzeba tą partię kontrolować, bo w momencie, kiedy się jej nie kontroluje, grozi to kompletnym prawda, no, rozpadem, rozkładem i jakby wtedy już tak naprawdę do polityki tej poważnej, bez Partii, bez narzędzia mhm. nie można wrócić. I teraz e, Kaczyński zawsze dosyć twardo tych swoich, e, no to przecież to nie jest pierwsza taki konflikt, prawda? Wiemy, że tam już były różne e, ziobro, prawda? I w przeszłości I różne rozłamy, prawda? Tak, tak, tak to był to, tak. To, to, to, to. Natomiast on, e, Kaczyński bardzo twardo wobec tych, e, tych grup się zachowywał. Natomiast tutaj. Ja mam takie poczucie, że wracając właśnie do tej historii sprzed ponad 30 lat, on jednak się cofnął, właśnie, on się ugiął. Właśnie niesamowite jest porównanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z piątku, kiedy mówił wprost, udział w to stowarzyszeniu Morawieckiego oznacza brak miejsca na listach PiSu. Padały słowa o pasożytnictwie, o szkodnictwie. Mówił nawet prezes Kaczyński, że to stowarzyszenie szkodzi PiSowi, czyli szkodzi Polsce. A wczoraj prezes Kaczyński mówi, zmieścimy się, mamy dwa płuca, no bezprecedensowe to było w przypadku prezesa Jarosława Kaczyńskiego i zastanawiam się, czy to już jest kwestia mniejszego autorytetu, także we własnym środowisku, czy mniejszej siły politycznej, czy też po prostu no, już wypracowanych lat w polityce. Rzeczywiście, zgadzam się z panem redaktorem, że to zmiana stanowiska jest uderzająca w ciągu tych kilku dni. I można powiedzieć, że właśnie ten piątek to jeszcze był ten Kaczyński, który przez te ostatnie dwadzieścia kilka lat twardy wobec swoich oponentów w partii. Tak tak właśnie twardym językiem mówił i tak dalej, i tak dalej. I że i... jak się nie podoba, tak, to wypadajcie. dokładnie. I tak było. prawda Pamiętamy te różne historie. Natomiast yy... Myślę, że on jednak został zaskoczony przez Mateusza Morawieckiego. To znaczy, to, że 40 posłów podpisało się pod tym stowarzyszeniem, pokazało Morawiecki pokazał siłę, Morawiecki pokazał jakby pewną determinację i sądzę, że to jednak i, i, i, i powtarzam, wracam do tej historii sprzed 30 kilku lat. To były premier. 6, 6 lat był premierem. Z drugiej strony Jarosław Kaczyński zawsze podkreśla że, takie pozytywne dokonania rządu Mateusza Morawieckiego. W związku z tym chyba doszedł do wniosku, że w tej chwili wyrzucenie Morawieckiego z, z PiSu, z jego, z jego stronnikami, po pierwsze było strasznie osłabiło PiS, a po drugie dla wyborców było tak naprawdę kompletnie niezrozumiałe. No bo jak można wyrzucać premiera, którego dokonania się, yy, prawda, popiera i mówi, że, że to było bardzo ważne sprawy i na tym jakby tożsamość PiSu się buduje. W związku z tym to jest bardzo ciekawa sytuacja. Natomiast myślę, że to nie kończy tych napięć, bo widać, że w partii... No to, są, to jest taka naturalna trochę sytuacja. To znaczy, to jest taka sytuacja, że y, posłowie PiSu myślę, że tam jest dosyć... Zwłaszcza ci, nazwijmy to z, z drugich, trzecich i kolejnych rzędów. Oni są coraz bardziej nerwowi. Bo jeśli oni patrzą na badania opinii publicznej, jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznych. PiS, prawda, dostał ponad 35% w wyborach. Jak dzisiaj ma ponad 20 kilka, średnia taka, powiedzmy, to tak naprawdę, jak dzisiaj byłyby wybory, to co trzeci z nich nie Właśnie będzie w Sejmie. Słyszałem, słyszałem, że tak się odlicza. Tak, Jeden, dwa, trzy, trzy. Ty, tak, ty nie wchodzisz. Tak, dokładnie. I w związku z tym... Yy, dlatego tak te, te napięcia są, prawda, z jednej strony były, mówi się o tym, że, że środowisko dawnej Solidarnej Polski dążyło do wypchnięcia środowiska Mateusza Morawieckiego, no bo oni, roz... od wczoraj zresztą. oni sobie, rozumiem, przyjęli taką strategię, no dobrze, jak wypchniemy Morawieckiego, tych kilkudziesięciu odejdzie, no to dla nas będzie więcej miejsc, tak? nikt nie będzie I też nikt nie będzie brudził. Dokładnie, a niech oni sobie sami walczą, tak? Jakby budują od początku. W związku z tym sądzę, że oczywiście ta, ta, ta konferencja była ważna i myślę, że tutaj na pewno prezes Kaczyński i Mateusz Morawiecki, oni teraz będą próbowali jakby uspokajać te nastroje, prawda, i tutaj tonować i, i próbować jakby troszeczkę iść do przodu, bo, bo, no bo to jest jedyne jak w tej chwili rozwiązanie moim zdaniem dla, dla PiSu, jeśli oni dalej będą się sobą zajmować, to, to, to naprawdę nic dobrego z tego dla nich nie wyniknie. Natomiast to nie oznacza, że właśnie ci posłowie, nazwijmy to z tych dalszych łabek, oni między sobą nie będą dalej prowadzić pewnych takich, nazwijmy to uszczytliwości Kalkula... Albo... i, i, i jakby sobie tam troszeczkę dogryzać. Bo myślę sobie, że to dla wielu tych z tych posłów, o których pan mówi, tych, ten co trzeci poseł, no to jest kwestia kalkulacji. Czy bardziej ryzykować i przypodobywać, przypodob... próbować, przypodobać się prezesowi Kaczyńskiemu i walczyć o miejsce na liście, czy dać sobie spokój i spróbować zainwestować w coś nowego, tam dostanę jedynkę, no więc Anusz się uda. Tak jest. Dokładnie, ta, jest, dokładnie jest takie myślenie. Mhm. Dokładnie, dokładnie takie, taka jest kalkulacja, poszukiwań rozglądanie się, analizowanie, patrzenia może jakaś koalicja, prawda? Właśnie pan redaktor pytał o ewentualnie współpracę z Polską 2050, czy z PSL-em, PSL no przez to bardzo głośne spotkanie, debata wicepremiera Kosieniaka-Kamysza z Mateuszem Morawieckim, także tutaj naprawdę wiele to... tych różnych scenariuszy jest przed nami, wybory za półtora roku i tutaj naprawdę jeszcze się wiele zdarzy. To pan, panie doktorze zwrócił uwagę, że rzeczywiście 40 mniej więcej tych podpisów, pod Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, a w całym kraju 41 listów wyborczych i 41 jedynek do obsadzenia. Jakby się zdobyło takie 5-6%, to idealnie 40 osób, 41 jedynek by, by weszło. Zmienimy wątek na chwilę, bo oczywiście przyszłość Prawa i Sprawiedliwości będziemy obserwować cały czas. E, myślę, że ona jest jeszcze, pozostaje mocno nierozstrzygnięta. A przyszłość koalicji rządzącej, czy ta koalicja przetrwa do wyborów parlamentarnych w 27 roku teraz nie myślę od siłach zewnętrznych, tylko od środkowych, które te koalicje mogą zmienić w rząd mniejszościowy na finał. Ja myślę, że ona w, przy takim scenariuszu, który w tej chwili widzimy przetrwa, chyba że, chyba że Donald Tusk podjąłby decyzję o przedterminowych wyborach. Ale to Donald Tusk tutaj jest jakby można powiedzieć decydentem. To znaczy ta koalicja, jeśli Donald Tusk uzna w moim przekonaniu, że ta koalicja ma trwać do końca kadencji, to ona przetrwa. I Natomiast to. jeśli Donald Tusk uzna, że e, na przykład przy jakiejś e, sytuacji e, opłaca mu się e, pójść na przedterminowe wybory, bo właśnie w pisie dalej się ten konflikt będzie pogłębiał. Bo, bo... lepiej sondażowo e, dla koalicji tak, obywatelskiej nie będzie. Dokładnie. E, w związku z tym... E, tego nie można wykluczyć, chociaż oczywiście to jest, to jest mniej niż 50%, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast Donald Tusk tutaj jakby jest decydentem i, i, i w związku z tym moim zdaniem, jeśli on uzna, trwamy do końca, to ta koalicja przetrwa do końca. Natomiast jeśli on uzna, że przyspieszamy, bo to daje szansę przede wszystkim koalicji obywatelskiej. E, dokładnie. I jakby przedłużenie sobie prawda, kolejną kolejną kadencję zwycięstwa, to to Donald Tusk tą, tą decyzję podejmie. Bo teraz, jeśli Donald Tusk doprowadzi do przedterminowych wyborów, to oczywiście opozycja nie ma wyboru e, i w te wybory musi iść, bo opozycja mówi, że ten rząd jest tak zły, że jak najszybciej powinien odejść. Tak. W związku z tym no, trudno będzie opozycji, powiedzmy, blokować, na przykład ale samo samorozwiązaniu, żeby, z, żeby Sejmu, się wykrwawił. Dokładnie. W związku z tym y, tutaj y, decyzje, jeśli chodzi o trwałość koalicji, ma w ręku Donald Tusk. A te ambicje Polski 2050, jej liderki Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ten sprzeciw wobec Pauliny Henigdowskiej wydaje mi się być w pełni zrozumiały. Zdziwiłbym się, gdyby po doświadczeniach w tej partii tego sprzeciwu nie było, ale koniec końców widać, że Polska 2007 jota. Nie wiadomo, czy chce być lojalnym członkiem koalicji rządzącej, czy chce być opozycją w ramach koalicji wobec rządu, czy najlepiej jakby była w ogóle w opozycji do rządu. Tak, znaczy tutaj y mamy kilka... Y to jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego, że tu mamy kil na kilku poziomach się e, rozgrywa bardzo ciekawy, moim zdaniem, pewien proces polityczny. To znaczy tak, z pierwszej, e, po pierwsze, mamy wniosek o wotum nieufności wo wobec minister, no, która e, nawet w ramach samej koalicji, już nie wchodząc w te podziały, do czego zaraz przejdę e, w Polsce 2050, e, są, duże, są duże wątpliwości. Między innymi politycy PSL-u e, od dłuższego czasu e, no, nie Podoba mi się to, co się dzieje w Ministerstwie prawda, Środowiska i Klimatu, Teraz mamy no, taką spektakularną akcję Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pani minister choć twierdzi, że to, to głównie dotyczy spraw jeszcze wczes... zanim ona była ministrem, ale opinia publiczna jakby tak w takie niuanse nie wchodzi. Zwłaszcza, A pan że w takie przypadki? No właśnie, właśnie nie do końca wierzę o... w takie przypadki. To znaczy w sytuacji, kiedy na tydzień przed głosowaniem nad na votum nie wchodzi wobec ministra wchodzi, wchodzi, do... i to jeszcze wchodzi spektakularnie, bo jeszcze wchodzi na, na, nie, nie tylko tutaj do ministerstwa, ale wchodzi też do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, no to to jest na pewno dla pani minister problem wizerunkowy przynajmniej. Przynajmniej. W związku z tym to na pewno jest dla niej osłabienie. I teraz mamy kolejny element. No mamy jednak stosunkowo niedawno podział w Polsce 2050. Równo, prawda, 15 posłów stworzyło klub centrum. Pozostałych, prawda, 15 trwa w Polsce 2050. No i teraz sposób taki nawet psychologiczny Jest taka na pewno wśród polityków Polski 2050 próba, no dobrze, to teraz się odegramy. No bo przecież ta pani zemsta. minister Zemsta, ona, ona, ona jest liderką tej grupy, która, która wyszła, prawda, od nas. No. To byli ludzie, którzy dzięki w dużym stopniu szefowi to ona zniszczyła mi partię. Tak, tak, tak. tak. I, no i powiedział, że karma wraca, tak? tak Jeszcze tak. Do, do, do innej pani poseł, która, no, prawda, powiedziała, dobrze, pokrzyczę, a potem i tak ogonki pod, pod winą. Rzeczny będą piesem. głosowali, tak. W związku z tym naprawdę sytuacja jest jakby poważna i tutaj do końca się będą ważyły losy. Chociaż ja uważam, że najbardziej prawdopodobne, gdybym dzisiaj miał jakby prognozować jakiś scenariusz będzie, prawdopodobnie nie będzie spektakularnego takiego, że cały klub w Polski 2050 zagłosuje przeciw. Przewiduje na przykład niewzięcie udziału w głosowaniu, wstrzymaniu się od głosu. Czyli będzie jasny sygnał, że my that <laughs> Prawda? nie akceptujemy, nam się nie podoba, co się dzieje, natomiast policzą... nie przyczynimy się do tego, żeby pani minister została odwołana. Policzą się tak. stwie... i tak. odliczą, ilu, tak. ilu może nie przyjść, ilu może się wstrzymać, tak żeby tak. Paulina Henning-Kloska była, była bezpieczna. Ale myślę sobie, że rząd na ten rok przed wyborami i jego problemy się tylko piętrzą. Rozmawiamy dzisiaj przez cały poranek o cięciach w ochronie zdrowia, których mam poczucie rząd w żaden sposób nie komunikuje. To znaczy ja się o tych cięciach dowiaduję z prasy, Natomiast od minister zdrowia nie słyszę o niczym tak na dobrą sprawę. Premier też woli się zajmować kolejnymi rozliczeniami Prawa i Sprawiedliwości niż ze zrozumiałych względów, niż zajmowaniem się problemami, które rząd ma, ma do rozwiązania, ale mam poczucie i też wszystkie badania społeczne to pokazują, że akurat rozliczenia rządów PiSu, wyborców nawet Koalicji Obywatelskiej przestały interesować. Tym się nie wygra wyborów w przyszłym roku. Tak, znaczy to, to jest sprawa bardzo poważna, moim zdaniem, która może mieć fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o wybory w przyszłym roku. Zgadzam się w pełni. Dlatego, że teraz, te ostatnie tygodnie w dużym stopniu był to, to, to, to, to, to, ten konflikt w, w Prawie i Sprawiedliwości jakby przykrył tą sprawę. W związku z tym opozycja de facto nie wykorzystywała tych problemów mm -hmm. w sposób naturalny. Wiadomo, że opozycja by wykorzystywała, no bo mamy w tym tygodniu czarny protest, prawda, szpitale powiatowe, no, no dramatycz... pan Dla... PiS się zajmuje Ta, sam sobą. A sam sobą. Dramatyczne jakby prawda, tutaj komunikaty. Mamy właśnie sytuację, że co chwilę się dowiadujemy o kolejnych cięciach w Narodowym Funduszu Zdrowia. Mamy sytuację, że ludzie są odsyłani albo są zmieniane terminy ich zabiegów operacji, no bo po prostu pieniędzy nie ma, system jest jakby, jakby niewydolny. I teraz, moim zdaniem przed politykami stoi fundamentalna sprawa. Myśmy doszli chyba do ściany, jeśli chodzi o wydolność systemu zdrowia w tym, w, tym, w, tym, yy, w, te, w tym kształcie, który mamy. To znaczy, stoimy w moim przekonaniu przed koniecznością zmian systemowych. Ostatnia poważna próba systemowa zmiany sytuacji służby zdrowia. Nie likwidacja było... kas chorych? Dokładnie, tak. To, jest, to są lata to... 90. Nie, to jest 2000 rok, jeszcze rząd akcji wyborczej Solidarność, Unii Wolności, reforma służby zdrowia, wprowadzenie kas chorych. Które w moim przekonaniu, tak się składa tutaj osobisty wątek, ja wtedy byłem posłem Maksy Wyborczej Solidarności, mhm. że on zapłacił ogromną cenę, żeby to wprowadzić, ale ta, ale ta reforma już zaczęła działać. I teraz co, co nastąpiło? Po 2001 roku, po przejściu SLD do władzy, oni, oni jakby z, wycofali tą reformę. Co było moim zdaniem katastrofalnym błędem, dlatego, że w tym, w tym samym momencie Taką podobną reformę przeprowadzono w Czechach. Też kasy chorych. To jest model niemiecki, umownie mówiąc. E, Czechy mają najlepiej funkcjonującą służbę zdrowia w krajach postkomunistycznych. Tam to zaczęło działa i, i, i to nie jest przypadek, że Polacy jeżdżą do Czech, wiemy, że na różne zabiegi i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym moim zdaniem, jeśli politycy nie mają e, jakby pomysłu systemowego, ja bym apelował, żeby zastanowić się nad Powrotem do tej, tej reformy. Oczywiście mamy dwadzieścia parę lat później, pewne rzeczy inaczej funkcjonują, natomiast systemowo może to jest ten czas, aby wrócić do reformy strukturalnej i, i, i pójść w kierunku kas chorych. Dlatego, że w, wtedy przy dużo mniejszych pieniądzach, bo to było dużo mniejsze, jeszcze Polska przecież w Unii Europejskiej nie była, to ten system zaczął jakby funkcjonować, bo umownie mówiąc, taka zasada tam, która tam obowiązywała, to były dwie podstawowe zasady. Pewna konkurencyjność między kasami, a po drugie pieniądz idzie za pacjentem, to znaczy racjonalne wydawanie pieniędzy. A teraz pieniędzy w systemie jest dużo, dużo więcej, natomiast te, te pieniądze, że tak powiem, no przechodzą w S z, sposób... Przejadane. Tak, w, w bardzo, nazwijmy to umownie mówiąc, nieracjonalny sposób. W związku Musimy z tym kończyć. myślę, że tak, myślę, że e, tak. E, politycy przed tą kwestią nie uciekną, bo po prostu obywatele się o to upomną, bo służba zdrowia to jest jedna z najważniejszych spraw, która dotyczy każdego Polaka i obywatela. Ja mam tylko jedną obawę, panie doktorze, że pomysł klasy politycznej całej na ochronę zdrowia jest taki sam jak na wiele innych. Powolna prywatyzacja. Doktor Andrzej Janusz, ale na pewno osiągana w taki sposób, że ludzie nie mogąc dostać świadczeń na poziomie publicznym są zmuszani do tego, żeby iść do sektora. No prywatnego. tak idą do sektora, ale tam też już jest w tej chwili. Tam też są już, też już cieło, tak. I, i to też już jakby jest niewydolne. W związku z tym naprawdę tego tematu nie da się obejść. Doszliśmy do ściany i jeśli politycy nie, nie zaproponują racjonalnego, systemowego rozwiązania, obywatele się upomną o to. Doktor Andrzej Anusz, politolog, a także jak państwo usłyszeli, były poseł. Bardzo serdecznie dziękuję panie bardzo. doktorze, dziękuję za wizytę w studiu. Siedem i pół minuty pozostało do godziny dziewiątej. Mamy połączenie z Mileną Rashid-Szehab, korespondentką Polskiego Radia Specjalną Wysłanniczką do Bejrutu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mileno powiedz, bo mamy przedłużenie zawieszenia broni pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. A jak sytuacja wygląda w samym Libanie, który jest atakowany przez Izrael? Tutaj teoretycznie też jest zawieszenie broni od piątku, ale w praktyce wygląda to tak średnio. To znaczy, rzeczywiście część ludzi wraca na południe, czyli do swoich domów, na południe, które jest cały czas okupowane przez Izrael, ale oni wracają na chwilę, widzą, że tam za bardzo nie mają czego szukać, że jest niebezpiecznie, że Izrael grozi śmiercią każdemu, kto przekroczy tak zwaną żółtą linię, czyli taką wyznaczoną przez armię izraelską strefę buforową na południu Libanu wzdłuż granicy, nawet tak 10 kilometrów wzdłuż granicy. Więc oni wracają i no i... Znowu mierzą się z tym, że nie wiem, mieszkają w szkołach, że e, mieszkają w strasznych warunkach. Wiele domów jest zniszczonych. E, są takie statystyki, że około tysiąca domów dziennie jest zniszczonych e, od, początku, od początku marca. Teraz trochę, może mniej, bo, e, bo rzeczywiście w, w samym Bejrucie jest teraz spokojnie, ale na południu armia izraelska. E, dokonuje takiego masowego wręcz niszczenia całej infrastruktury do tego stopnia, że nawet zatrudniła cywilne firmy, które zajmują się wyburzaniem. To są firmy, które mają już doświadczenie ze strefy gazy. Zresztą ta strefa gazy gaz tutaj pojawia się nieprzypadkowo, bo Izrael wprowadza tutaj taką doktrynę, którą właśnie nazywa doktryną z Rafah, i jest to właśnie doktryna stref, strefy gazy, czyli niszczenia absolutnie wszystkiego, tak żeby ludzie nie mogli e, mieszkać, żeby nie mieli do czego wrócić. E, trwają też walki z Hezbollahem. Hezbollah wczoraj wieczorem po raz pierwszy od momentu zawieszenia broni zaatakował Izrael wcześniej, przestrzegał dosyć tego zawieszenia broni, ale no, stwierdził, że już tak duże jest naruszeń ze strony izraelskiej, że będzie, że zaatakuje północny Izrael. Te rakiety oczywiście zostały przechwycone przez tarczę antyrakietową izraelską, ale to pokazuje, jak kruchy jest ten rozejm. Na czwartek zaplanowane są rozmowy pokojowe między Izraelem a Libanem w Waszyngtonie. One tutaj wywołują też bardzo dużo kontrowersji, bo yy, no Izrael cały czas, yy, mimo że teoretycznie prowadzi wojnę z Hezbollahem, no to atakuje cele cywilne w całym Libanie, więc Liban jest bardzo poszkodowany tą wojną i część osób uważa, że to nie jest moment na negocjacje pokojowe yy, i że one właściwie yy, są prowadzone z, z pozycji siły, bo Izrael nie, nie wycofał się e, z takiego masowego. Znaczy z atakowania e, cały czas Libańczyków. Dosłownie dzisiaj rano w ataku dronowym zginęła jedna osoba, dwie są ranne w Dolinie BK, więc już nie tylko na samym tym południu i to pokazuje, że ta sytuacja nijak nie przypomina nijak nie przypomina rozejmu, jaki możemy sobie wyobrazić, czyli zawieszenia broni. Niestety. Milena Rashid-Szechab, korespondentka, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia do Bejrutu, do Libanu, który jak Państwo słyszeli, mimo zawieszenia broni cały czas jest atakowany przez stronę izraelską. Mileno, dziękujemy, uważaj na siebie. My dziękujemy Dzięki. także Państwu za wspólny poranek z Polskim Radiem 24, a dziękują Roch Kowalski, a wraz ze mną Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek, Adam Waliszewski. Widzimy się, Słyszymy się jutro rano. Oczywiście miłego, dobrego dnia.